Przepraszam, przepraszam. Jak co wtorek? Spotykamy się. Przepraszam dlatego, że ostatnio tych wtorków mało było. Zrobiłem sobie przerwę. Ale wracam, wracam, wracam. Cieszę się z tego niesamowicie. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć na ucho drodzy słuchacze. Coraz ciężej mi się jest skupić do montażu. Nie do nagrywania, wcale nie do nagrywania, ale do montażu. W każdym razie wracam z tym całym tobołem, który mam z mnóstwem plików. No i cóż, jeszcze raz, mam na imię Filip, to jest podcast nie tylko dla orów, prawie 9 lat w polskiej podcastosferze, jeśli tak by to można nazwać. No i cóż, dla tych, którzy nie wiedzą, to co wtorek, od 2005 roku, y, gadaliśmy sobie o różnych rzeczach, spotykaliśmy się z ludźmi, y, dawaliśmy im czasem mikrofon, czasem dawaliśmy tym ludziom mikrofony, żeby sobie, jechali sobie, żeby sobie jechali w świat i mówili o tym, co widzą, ale ogólnie podcast nie tylko dla rów jest y, o wszystkim i o niczym. Y, w dzisiejszym świecie, gdzie polskie podcasty są bardzo takie zhierarchizowane y, o grach, o komputerach, o polityce, o grach, o komputerach, o polityce, no i o grach, o komputerach i o polityce, no to podcast Nie Tylko dla Orów taki wydaje się odszczepieńcem troszeczkę, no bo ile można, ile można gadać o niczym w sumie, no ale tak jak kiedyś dawno temu sobie wymyśliłem, mamy takie mosto, które brzmi: Podcast Nie Tylko dla Orów. Najbardziej poważne podejście do najbardziej niepoważnych tematów. No i tak nam się to udaje wszystko od prawie 9 lat hmm, skręcać, montować, kleić, nagrywać, mówić hmm, tak od końca w zasadzie powiedziałem ale jest ok jest okej. Okay. Są przerwy większe, są przerwy mniejsze tak jak teraz. Hmm. No bo tak marcowo jakoś nie za bardzo, o klimaty mi służyły, troszkę zdrowotne jeszcze rzeczy, ale, ale to wszystko będzie w tym sezonie. Mam wrażenie, że chciałbym troszeczkę uciec od takich normalnych moich spotkań i troszeczkę powiedzieć więcej o sobie, ale nie do końca dla Was, a, a troszkę dla siebie. O tym, co się działo w moim życiu przez ostatni rok, bo prawie umarłem, prawie mnie zaspawali, prawie mnie naprawili dużo też było rzeczy pracowniczych, dużo też było rzeczy damsko-męskich, nie o wszystkim Wam będę chciał powiedzieć, ale myślę jak to u mnie, na niektóre tematy zeżartuję, na niektóre opowiem poważnie, nikt do końca nie będzie wiedział w którym momencie ta prawda jest, można by powiedzieć tak naprawdę prawdziwa w każdym razie chciałbym troszeczkę porozmawiać o, właśnie o zdrowotnych sprawach, o szpitalach które towarzyszą mi od samego początku mojego życia, ale tak dobrze. Ja mam dobre wspomnienia ze szpitali, więc chciałbym to jakoś fajnie ubrać. Potem troszkę o pracę, o komputerach, o książkach, o które przeczytałem. Chciałbym powiedzieć też o Stevie Jobsie, o książkach z nim związanych. Filmu jeszcze nie oglądałem, aczkolwiek leży u mnie w mojej terce z filmami już chyba od pół roku. Jakoś nie mogę się do niego zabrać, ale myślę, że sobie przed nagraniem podcastu się do niego zabiorę. No i co? No i pomiędzy będziemy wrzucać troszkę rzeczy z Poznania, bo byłem ostatnio w moim narodowym mieście, chciałem powiedzieć, w moim mieście urodzenia i troszeczkę komunijnie ponagrywałem z Hugo, z innymi ciotkami, babciami i wujkami, czyli mieliśmy takie spotkanie rodzinne. pierwsza osoba od 10 lat rodzina się nie kłóciła i zebrała. No i wyjątkowo ładnie wyglądali, wyglądaliśmy na zdjęciu, w każdym razie o tym też chciałbym powiedzieć. Um więc będzie tego dużo, będzie tego dużo. Cieszę się niesamowicie. Trzymajcie tylko kciuki, żeby mi się chciało montować, bo wiecie, że ja hamowy raczej nie odstawiam. Staram się montować, przykładać do tego jak największą wagę i nie umiem tak robić czasem po hamsku. Chociaż mam wrażenie, że są odcinki moje, które nagrane na setę z minimalnym nawet montażem typu sprawdzenie głośności wyrównanie poziomów. Czasem takie podcasty były najlepsze, takie na żywca, ale wiadomo też podcasty, które montowałem po 6-7 dni też, też, też, też, też zyskały publiczność. Zatem dzisiaj na początek 20 minut, jak zauważyliście, nie tylko dla Orów, o ostatnio 20 minut, to jest mój ulubiony, ulubiony czas ostatnio. Pamiętam, jak zaczynałem od półtora godzinnych odcinków, myślałem, że Wszyscy to słuchają, wszyscy to kochają, no ale wtedy, kiedy było 10-15 podcastów, to był czas na słuchanie, a teraz, kiedy tych polskich podcastów mamy w czyli dużo, bardzo, bardzo, bardzo. Um, no to 20 minut to jest taki czas fajny, bo to się dobrze montuje, to się dobrze mówi, ale wiadomo, czasem są odcinki, jak usłyszycie w następnym odcinku, że jest troszkę dłuższe, ale to jest spotkanie ze, naszymi, ze z naszymi, z naszymi znajomymi, z moimi znajomymi w zasadzie, którzy gdzieś tutaj w moim kraju, w moim mieście, gdzie mieszkam, tworzą to, co lubię najbardziej, czyli fajną, interesującą, ciekawą paczkę. No ale zanim przejdziemy do tej paczki, to... Wróćmy troszkę w czasie do 1 czerwca. Michał Kowal to jest taki bardzo miły, sympatyczny podcaster. Wygrał jakieś nagrody w zeszłym roku za podcast roku bodajże. Nie pamiętam, musiałbym sobie przypomnieć, ale zobaczcie sobie na Megafon. To jest taki serwis, który miałem przyjemność prowadzić. Na teraz się troszeczkę już to wszystko poskładało. Brak czasu i w ogóle w każdym razie mieliśmy takie... Różne doroczne nagrody. W każdym razie Michał wymyślił podcastowy Dzień Dziecka. I fantastyczny pomysł. Prawie 20 podcasterów zostało zaproszonych. Każdy nagrał wiersz. Ja na brzechy. Każdy opublikował. Nie swój. No ale jak to wyszło, to posłuchajcie sobie. Wejdźcie sobie na stronę facebookową podcastowy Dzień Dziecka. Tam usłyszycie wszystkie wiersze. A ja cóż puszczę wam. Że tak powiem taśmy. Mój wiersz, który troszkę został okrojony do celów e, publikacji na stronie właśnie facebookowej, a tutaj jest wersja pełna, 6-minutowa, a na stronie facebookowej, czyli w podcaście też e, no nie będę Wam tłumaczył, troszkę skomplikowane to wszystko, bo w każdym razie wersja, która poszła do druku, można by tak powiedzieć, miała tylko 3 minuty, a tutaj jest wersja 6-minutowa, więc zapraszam Was serdecznie i wracamy po wierszu. Po wierszu? Tak. To podcast nie tylko dla orłów. E e e kochane dzieci, serdecznie witam was w tym uroczystym dniu. Jakim? No oczywiście w dniu dziecka. W tej okazji mam dla Was prezent. Wierszyk. Wierszyk specjalny, bo czytany przez mojego kolegę. Jan Trombal będzie czytał dla Was wiersz pod tytułem Nad pięknym, modrym durajem. E, ja nie mam na imię Jan i, i wierszyk będzie inny, proszę Pani. A jak masz chłopczyku na imię? E, e, Filipek. Filipka. Aha, ale, ale zaraz ja tu muszę sprawdzić. Jak to? Ja mam tu napisane. Sprawdzę. Wie pani co, niech pani se sprawdzi, a ja już zacznę czytać, bo dzieci już na pewno czekają na ten wiersz, więc będę mówił wiersz Jana Brzechwy, Prot i Filip. Więc Zatem niech, zapraszamy. Tak, zapraszamy. Niech pani to tam sprawdzi, mhm. i, i, gdzie był błąd. A ja lecę czytać. <śmiech> Prot i Filip lat już wiele słyną jako przyjaciele. Czy wesele, czy też stypa, Prot nie pójdzie bez Filipa. Nie opuści Filip Prota, choćby dostał worek złota. Gdy się zdarzy jakaś bieda, prot Filipa skrzywdzić nie da. Kiedy prota z morze grypa, już przy procie masz Filipa. Dość, że wszyscy wiedzą o tym, prot z Filipem, Filip z protem. Lecz i przyjaźń czasem bywa niesłychanie uciążliwa. Filip chował rybki złote, a tu prot umyślił psotę. Wziął i wszystkie zjadł w potrawce. Filip zły chce znaleźć sprawcę. Czarnuteńki dom przetrząsa, a Prot śmieje się z podwąsa. Ach, Filipie, ach, Filipie, trzeba znać, się na nad Raz gotował Filip flaki, a Prot wpadł na pomysł taki, że podrzucił mu do garnka stary kalusz Filip Sarka. Obumuje całą kuchnię. A tu obiad gumą cuchnie. Filip wzdycha i narzeka. A prodwoła już z daleka. Ach, Filipie, ach Filipie, trzeba znać się na dopcipie. Filip dostał raz po dziadku pozłacany fotel w spadku. Mówił wtedy wszystkim dumnie. To najlepszy ma bym u mnie. Prota nudził spokój błogi, więc w fotelu podciął nogi. Potem rzeczę przyjacielu, usiądł sobie w tym fotelu. Filip usiadł, a to właśnie fotel pod nim, jak nie trzaśnie. Cztery nogi w cztery strony, Filip wstaje potłuczony. Któż to zrobił mi u licha? Na to prot ze śmiechu prycha. Ach Filipie, ach Filipie, trzeba znać się na drugibie. Tu już Filip najwyraźniej dość miał całej tej przyjaźni. Lubisz psoty? Oto psota, która jest w sam raz dla prota. Przy tych słowach popadł w zapał, zaczął prynę prota złapał. Wy bez litości porachował wszystkie kości i za krzywdy tak odpłacił, że prot cały dowcip stracił. Bardzo ładnie czytałeś, chłopczyku. Za tym dziękuję, dobranoc, dzieci. A... Dziękuję, Panie redaktor. Dziękuję, ale jeszcze nie dobranoc, bo ja bym chciał wszystkim dzieciom powiedzieć, że nie tak jak pani redaktor mówiła na początku mam na imię Jan, tylko Filip i ja jestem redaktorem podcasterem. Jestem starszym. Jesteś taki taki, tak, masz ja bym ci dała na oko 10 lat. Jestem starszym podcasterem, zaawansowanym wieloletnie e, udekorowanym i specjalnie właśnie dla Was przeczytałem ten wiersz, bo też inni podcasterzy takie wiersze czytają, więc e, proszę sobie sprawdzić, przeczytać i podcasterzy dzieciom to jest e, dzisiejsza nasza akcja i pamiętajcie każdy podcaster jest kowalem swojego losu. Tak. Dziękuję Pani reaktor i do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak. Dziękuję Michale, Kowalu. Dobranoc. To mówiłem ja. Jeszcze raz na koniec powiem, że to był podcaster starej daty, wielokrotnie nominowany do nadgrody najstarszego podcastera świata. Filip z podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Dziękuję. Tu radio, przepraszam, to podcast Nie Tylko Dla Orłów z Zielonej Irlandii. Dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Gdybym miał iPhona, to słuchałbym podcastu nie tylko dla orów. Wszystkie dzieci nasze są, posłuchajmy wszystkich podcastów z dziećmi, w zasadzie z wierszami dla dzieci, czyli 18 podcastów. Takie tuzy polskiego podcastingu były, jak Maciej Skwara, ten z Konstancina Jeziornej, no ale też byli nowi, których czasami w ogóle nie znam. Zatem e, troszeczkę powiem o podcastingu, bo mało słucham, mam strasznie dużo pracy, e, nowa praca, dużo nowych obowiązków, ale fantastyczna praca. E, troszkę rzuciłem się na głęboką wodę, bo bawię się, e, jak to się mówi po polsku, w e, projektowanie, architekturę, te sprawy, ale jest całkiem sympatycznie, fajnie i moja właśnie e, graficzna, e, jakby to powiedzieć, graficzne serce bardzo się przydaje, no bo taka firma jest właśnie architektoniczna, która nie do końca kuma, jak to wszystko powinno wyglądać pod względem estetycznym, wiedzą jak to ma wyglądać wszystko pod względem architektonicznym, czyli gdzie ma być ściana i z jakiej ma być dachówki, dach i te sprawy a graficznie niestety typu właśnie jak to wszystko ładnie urządzić to no, troszkę tam wszystko kuleje w każdym razie bardzo fajnie o tym będzie, o tym będzie na pewno za kilka podcastów bo chcę sobie właśnie tak dla siebie zrobić podcast o tym gdzie pracowałem jak pracowałem taka moja, takie moje portfolio czyli chyba szósty czy siódmy rok jak zacząłem pracować w IKEA i potem gdzieś to wszystko dalej się potoczyło i jesteśmy Jesteśmy prawie 20 lat później i jest dobrze, jest fajnie, jest sympatycznie i robię to co lubię, nie muszę chodzić do pracy, nie muszę chodzić do pracy, każdy dzień jest dla mnie przyjemnością i każdy dzień jest dla mnie ciekawym, interesującym, doznaniem i nie ma czegoś takiego właśnie, że muszę iść do pracy, chodzę, bo lubię, bo lubię. Zatem nie będę Wam mówił, co jest w następnych podcastach, powiedziałem Wam przed chwilą, nie będę się powtarzał. W każdym razie bardzo chciałbym Was zachęcić na kolejny sezon, nie tylko dla Orów, jak to wtorek, ale też mam tych podcastów dużo i chciałbym troszkę oczyścić moją półkę z podcastami. Tych podcastów mam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i myślę, że będę też publikował co piątek Paweł Durej, którego bardzo tutaj pozdrawiam. Jeden z takich fajniejszych, milszych podcasterów, z którym mam w zasadzie bardzo częsty kontakt. Był na mnie zły. Ostatnio mówił, jak rozmawialiśmy, że wracam, to mówił, kurde, mógłbyś nie robić tych przerw, tylko puszczać wszystko, jak leci, a nie, jak puszczasz, to puszczasz, kurde, co trzy dni. Więc, więc... Ze mną to jest tak inaczej, bo ja dorabiam ideologię do podcastów, do moich podcastów. Ja nie umiem puścić podcastu, jeśli mam zły humor, jeśli jestem w jakimś dołku albo cokolwiek. No, no nie mogę. Ja, podcast musi dla mnie jakoś spóżyć, koegzystować z moim nastrojem, z tym co czuję. I... No dobra, powiecie, że to śmieszne albo głupie, albo cokolwiek, ale... Jeśli mam dobry czas w życiu, to puszczam podcasty. Jeśli mam jakieś dołki, jeśli mam jakieś problemy, to tych podcastów nie ma. I czasem się możecie właśnie zastanawiać, dlaczego, dlaczego były przerwy w nie tylko dla orów i dlaczego jestem taki yy, fochaty, można by powiedzieć. Takie fochy mam i, i, i zmienności nastrojów, ale tak to u mnie bywa i tak to czasem jest, że cóż, raz jestem, raz mnie ma, ale jak jestem to daję z siebie wszystko. Po prostu nie lubię robić maniany i puszczać podcastów tak byle, byle, byle, bo dla mnie naprawdę podcasting to jest bardzo ważna sprawa. 9 lat już się udzielam i Chcę, żeby był ten poziom, chociaż wiadomo, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale chcę, żeby to było w miarę wszystko naprawdę fajnie, dobrze zrobione i przede wszystkim, żebyście dostawali, można by tak powiedzieć, w takiej nowej umowie, dobry produkt, bo teraz liczą się produkty, liczy się kasa, liczą się lajki i te sprawy, mam to w dupie, te lajki mam w dupie no, wiecie. <słuch> robię to dla siebie, ale nie tylko dla siebie, wiem, że ktoś tam to słucha, wiem, że ktoś to doceni wiem, że będzie odcink i wiem, że macie, że mam słuchaczy, którzy czekają na kolejne odcinki i cóż, i wiem, że chcecie, żeby nie tylko dla orów dalej nadawało ja ze swojej strony obiecuję, że będzie wszystko ok, będę się starał jak najlepiej, tak jak powiedziałem odcinków mam bez liku na pewno, na pewno do świąt jakoś dociągniemy, zobaczymy. A co dalej? Hmm, do świąt chciałem powiedzieć. Do dziewięciolecia, a potem dzisiaj mi przyszła myśl, taka króciutka, malutka, że może sobie damy spokój po dziewięciu latach, ale nie wiem, nie wiem. Tak czy owak zapraszam na następny odcinek i tu chciałoby się powiedzieć. Zapraszamy na następny odcinek, w którym Filip powie...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 Dla samotnych, nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla Orłów!